Mu amore, wawasz koła Mokre kala fiore, szare kolorowe. Kredki mam w wybiórniku, kredki mam, a w piórniku dużo spraw. Znajdzie się nawet gra. Mu amore, wawa szkoła batore, Mokre kala fiore, szare kolorowe. Kredki mam, w piórniku kredki mam A w piórniku dużo spraw Znajdzie się nawet gram Na perfumowany pachnie Dior cała klasa, klasa. Pani patrzy dziwnie, coś mi fajną jebie sala. sala Wojtek wie, że daffi mówi Jacek wyjebana Ej. Za dwie godziny mata, a po czwartej chyba zasnę. Adaś jego problem, because Adaś ma Kosa Ale tak naprawdę to smokiera, coś się poda Z jomalami na zoomie wyłączam sekal Kamerę. Zamawiam baba, no a potem liczę deltę U, amore, wawaszko, łapatore Mokre fiore, szare, kolorowe Kredki mam, w piórniku kredki mam A w piórniku dużo spraw Znajdzie się, nawet gra Amore, szkoła, batore, Mokre kalafiore, szare, kolorowe Kredki mam, w piórniku kredki mam A w piórniku dużo spraw, znajdzie się, nawet gra Gram, gram, po angielsku szynka to jest Bos Jak Filip Lam, gram sam, wyjebane mam Ona pisze, leż to spam, więc co w A tu łam, jakiś akres z Rosji Kurwa. Jakiś haker z Rosji mi przejmuje ram Pam, pam Jak to jest możliwe chyba sobie wgram Antywirus z bałamuce kurwę jak za dawnych lat Nie ma bram, tylko jakieś dziwne koty A tu ha, ha, ha Jacek jest już wyszkolony Urząd skarbowy to jest najsilniejsze plemię Stan papierkowy straszny Drzew już nie ma w lesie Ej, Ja wiem O co chodzi z awangardą Ej, Ja nie wiem tylko tworzę sobie na czobu. A more.